Rozdział 24 Lamanici występują przeciwko ludowi Boga. Bóg nawiedza antinefilechitów przez aniołów. Wolą śmierć, niż podnieść broń w swej obronie. Wielu innych Lamanitów nawraca się. I stało się, że Amalekici, Amulonici oraz Lamanici, zamieszkujący Amulon, Helam i Jerozolimę innymi słowy wszyscy w całym kraju, którzy się nie nawrócili i nie przyjęli imienia Antinefilechitów, zostali podburzeni przez Amalekitów i Amulonitów do gniewu przeciwko swym braciom. I nienawiść ich przybrała tak na sile, że zaczęli powstawać przeciwko swemu królowi, i nie chcieli, aby był ich królem, dlatego chwycili za broń, by walczyć przeciwko Antinefilechitom. I król przekazał królestwo swemu synowi, którego nazwał Antinefilechi. I król zmarł w tym samym roku, kiedy Lamanici zaczęli przygotowywać się do wojny z ludem Boga. I gdy Amon, jego bracia oraz wszyscy, którzy z nim przybyli, zobaczyli przygotowania Lamanitów, by zniszczyć swych braci, poszli do Midian, gdzie Amon spotkał się ze wszystkimi swymi braćmi i stamtąd poszli do Ismael naradzić się z Lamonim i jego bratem Antinefilechim, co powinni czynić w obronie przed Lamanitami. I pośród wszystkich, którzy nawrócili się do Pana, nie było nikogo, kto by wziął broń do ręki, by walczyć ze swymi braćmi. Nie chcieli nawet przygotowywać się do wojny. Ich król powiedział im też, że nie powinni tego czynić. I mówiąc o tym, tak zwrócił się do swego ludu. Dziękuję mojemu Bogu, moi kochani, że nasz wielki Bóg w swej dobroci przysłał naszych braci, nefitów do nas, aby nas nauczali i przekonali, że tradycje naszych ojców są złe. Dziękuję mojemu wielkiemu Bogu, że dał nam cząstkę swego ducha, aby zmiękczyć nasze serca, że nawiązaliśmy kontakt z tymi braćmi nefitami. Dziękuję mojemu Bogu, że nawiązując ten kontakt zdaliśmy sobie sprawę z naszych grzechów i morderstw, jakie popełnialiśmy. Dziękuję też mojemu Bogu, mojemu wielkiemu Bogu za to, że umożliwił nam nawrócenie się poprzez żal za popełnienie tych wszystkich grzechów, że nam przebaczył tak wiele grzechów i morderstw, których się dopuściliśmy i usunął z naszych serc wyrzuty sumienia poprzez zasługi swego Syna. Moi bracia, byliśmy ze wszystkich ludzi najbliżsi zguby, ale uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby się nawrócić, żałując za wszystkie grzechy i wiele morderstw, które popełniliśmy, aby Bóg usunął je z naszych serc. Oto uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby się dostatecznie zmienić przed Bogiem, aby usunął naszą skazę. I Bóg Usunął nasze skazy, moi ukochani bracia, a nasze miecze stały się czyste. Nie pozwólmy więc, aby ponownie splamiły się krwią naszych braci. Oto mówię wam, powstrzymajmy nasze miecze, aby nie splamiły się krwią naszych braci, gdyż może, jeśli je ponownie splamimy, nigdy więcej nie zostaną oczyszczone krwią Syna, naszego wielkiego Boga, która zostanie przelana jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. Oto wielki Bóg zlitował się nad nami i uczynił nam to wiadomym, zanim to nastąpiło, abyśmy nie zginęli, bo kocha nas, tak samo jak naszych potomków i w swej łasce nawiedza nas przez aniołów, abyśmy poznali plan zbawienia tak samo, jak będą go znały przyszłe pokolenia. Jakże miłosierny jest nasz Bóg! Oto uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby usunąć nasze wskazy i nasze miecze, są teraz czyste Ukryjmy je więc, aby pozostały czyste Jako dowód wobec naszego Boga W dzień ostateczny To jest dzień, gdy zostaniemy Przyprowadzeni przed Jego sąd Aby były one dowodem Że odkąd przekazał nam swe słowo I czyniąc to oczyścił nas Nie splamiliśmy naszych mieczy krwią Naszych braci I teraz moi bracia Jeśli nasi bracia będą chcieli nas zgładzić Ukryjemy nasze miecze a nawet zakopiemy je głęboko w ziemi, aby pozostały czyste, jako dowód w dzień ostateczny, że nigdy ich nie użyliśmy. I jeśli nasi bracia zgładzą nas, pójdziemy do naszego Boga i zostaniemy zbawieni. I gdy król skończył przemawiać, a byli tam zgromadzeni wszyscy jego poddani, wzięli swe miecze i wszelką broń, którą zabijali innych, i zakopali głęboko w ziemi, Uczynili to jako dowód wobec Boga, a także wobec ludzi, że nigdy więcej nie użyją broni, by przelać krew ludzką i uczynili to zaręczając i obiecując Bogu, że raczej niż przelać krew swych braci, wolą oddać swe życie, raczej niż zabrać swemu bratu, wolą mu oddać i raczej niż pozwolić, aby życie upłynęło w bezczynności, wolą pracować ciężko własnymi rękami. I tak widzimy, że gdy ci Lamanici uwierzyli i poznali prawdę, byli wierni i znieśliby wszystko nawet, ponosząc śmierć, raczej niż popełniliby grzech. Widzimy więc, że zakopali swą broń wojenną dla pokoju. I stało się, że ich bracia Lamanici po przygotowaniu się do wojny weszli do Nefi, aby zgładzić króla i ustanowić innego na jego miejsce, a także aby zgładzić antinefilechitów w tym kraju. I gdy antinefilechici zobaczyli, że nadchodzą, aby zetrzeć się z nimi w walce Wyszli im naprzeciw, położyli się przed nimi na ziemi I zaczęli wzywać imienia Pana I tak pozostali, gdy lamanici ich zaatakowali i zaczęli zabijać mieczami Bez żadnego oporu zabili tak tysiąc pięciu spośród nich I wiemy, że ci są błogosławieni, gdyż poszli żyć ze swym Bogiem gdy Lamanici przekonali się, że ich bracia Nie uciekają przed mieczem Ani się nie usuwają na prawo czy na lewo Lecz pozostają na ziemi i giną Chwaląc Boga nawet w chwili, gdy giną od miecza Gdy Lamanici przekonali się o tym Przestali ich zabijać I wielu z nich wzruszyło się do głębi serce nad tymi spośród ich braci Którzy zginęli od miecza Gdyż żałowali tego, co uczynili I stało się, że Odrzucili swą broń i nie chcieli jej więcej podjąć, gdyż mieli wyrzuty sumienia za zabójstwa, jakie popełnili. I ukorzyli się jak ich bracia, pokładający ufność w miłosierdziu tych, których broń była uniesiona, by ich zabić. I tego dnia lud Boga powiększył się o liczbę większą niż liczba zabitych, a ci, których zabito, byli sprawiedliwymi ludźmi. Nie mamy więc powodu wątpić, że zostali zbawieni. Żaden z zabitych nie był złym człowiekiem, a więcej jak tysiąc ludzi poznało prawdę. Widzimy więc, że Pan postępuje w różny sposób, aby doprowadzić do zbawienia swoich. Spośród Lamanitów, amalekici i Amulonici zabili najwięcej swych braci, a większość z nich stanowili ci, którzy byli wyznaniane chora. I pomiędzy tymi, którzy przyłączyli się do ludu Pana, nie było żadnego amalekity. Amulonity czy należącego do wyznania Nechora, lecz wszyscy byli potomkami Lamana i Lemuela. Widzimy z tego, że jeśli ludzie raz zostaną oświeceni przez Ducha Boga i wiedzą wiele o prawości, a potem popadną w grzech i występki, ich serca stają się bardziej nieczułe i ich stan jest gorszy niż jeśliby nigdy nie mieli tej wiedzy.